Co? CO? Debilu jebany ona hajs zarabia na sprzedawaniu, przy okazji niewolniki mają... CO? Jak niewolniki? Co ty? CO? Debilu jebany ona hajs zarabia na sprzedawaniu... no przy okazji niewolnicy mają zywkę. A ty, a ty ją do paki dajesz. O nie, tak nie będzie. Syłam cię na wieczne potępienie do piekła.